Jezus ähm um, offenbart seine ganze äh uh, göttliche Weisheit. Odpowiedź Pana objawia jego całkowitą mądrość bożą. Und dann ist Ende von Vers 17, um sie verwunderten sich über ihn. 17. wiersz pod koniec i podziwiali go albo i zadziwiali się nim. Verwundern heißt, man spürt, man merkt, da ist etwas besonderes, podziwiać czy zadziwiać się nim. To jest to, że zauważamy coś szczególnego. Ale zamykamy swoje sumienie, aby wierze tej, tego poselstwa nie przyjąć. I dokładnie to samo mamy tutaj w, naszej, w naszym urywku. Ich möchte aus den Versen nur kurz die Argumentation Die beide nicht in gefangenschaft belassen. I chciałbym tutaj tylko jeszcze pokazać, dlaczego tych dwóch nie pozostawili w tej e, niewoli. Es ist nicht ein Punkt dabei, dass sie in ihren Herzen, in ihrem Gewissen angesprochen sind und anerkennen, dass sie Recht haben und dass Christus Recht hat. Nie ma tutaj ani jednej zmianki ani jednego punktu zaczepienia, żeby ich sumienia zostały poruszone, żeby oni przyznali rację, że to Chrystus ma jest ma rację. Der erste Grund Vers 14, den hatten wir schon. Sie sahen, dass diesen Mann und konnten sehen, dass er jetzt geheilt war. 14. wiersz, oni widzieli tego uzdrowionego człowieka, który stał z nimi. Der zweite Grund Vers 16, es ist allen offenbar, die in Jerusalem wohnen. Also Die ganze Menge hat das mitbekommen. 16 wiersz, druk, to jest drugi powód. Wiadomo przecież wszystkim mieszkańcom Jerozolimy, wszyscy to widzieli. On ein solches Fall offensichtlich nicht verstehen, sie in Gefangenschaft uh, zu lassen. I takie zachowanie nie byłoby zupełnie zrozumiane, dlaczego oni zostali, mieliby zostać w więzieniu. dritten vers 16 am Ende wir können es auch nicht leugnen. 16. Pod koniec, nie możemy temu zaprzeczyć. Gdyby tylko jakaś, jakiś cień możliwości był, zaprzeczyliby. Ale tutaj nie potrafili zupełnie, bo było to tak jawne, tak e, dobitne. On 21. Da sie nicht fanden, auf welche Weise sie strafen sollten. Nie znajdując nic, za co by ich ukarać. Sie haben mit aller Anstrengung versucht, auf was für eine Weise könnten wir eine Strafe rechtfertigen. Szukali na wszelkie możliwe sposoby, za co, w jaki sposób moglibyśmy, moglibyśmy im karę wymierzyć. Aber es war ihnen nicht möglich, einen nachvollziehbaren Grund zu finden. Ale nie potrafili jakiegoś udokumentowanego powodu znaleźć. A więc nie prawda przekonała ich w ich sercach, der aktuellen Situation zu handeln, sich selbst in zu bringen. Tylko ta niemożność dowiedzenia tego, bo wtedy by się okazali, um... Właśnie, wtedy by się po prostu albo skompromitowali. To tylko rozum w nich działał. I w 13 wierszu pod koniec czytamy, że właśnie ci, którzy przemawiali Piotr i Jan, byli, byli nieuczeni i prości i teraz nie wolno nam myśleć że piotr i jan to byli głupi ludzie to znaczy że ci czyli piotr i jan nie chodzili czy nie studiowali w tych ich teologicznych szkołach i dlatego oni też ich znieważali znieważyli i nie chcieli przyjąć ich y, poselstwa. I jeszcze jedna mała mały dodatek w nawiasie tak mówiąc. Ist to was jemand gelernt hat, wo er herkommt, was er als Person ist, ob się wywodzi, skąd pochodzi, Czy dla nas to też jest może ważne, kto do nas przemawia jaką pozycję zajmuje, skąd on się wywodzi, skąd pochodzi? ihm gehen, ich meine zu dem, was er sagt oder es nicht i czy to ma wpływ na to, że posłuchamy tego, co mówi, czy może nie? Aber darum geht es natürlich hier nicht. Ale to też nie chodzi o to w tym miejscu. Hier geht es um diese Schulen und deshalb verachteten sie diese. Tutaj chodzi o te ich szkoły, których oni nie nie ukończyłli, dlatego ich znieważyli. Wir dürfen nicht meinen, dass Gott nicht auch solche benutzt hatte. I też nie powinniśmy tak myśleć, że Bóg nie użył takich, którzy w tych szkołach do nich chodzili, czy uczęszczali. Apostoł Paweł jest bardzo dobrym przykładem na to, że Bóg i właśnie takich, można powiedzieć, teologów używał. Ale nie chodzi o to tutaj właśnie w tym, czy Bóg kogoś może, czy nie może użyć. Ja, to mówię dlatego, że w naszych czasach to nie jest sprawa obojętna albo poboczna. W Dzisiejszym tak zwanym chrześcijaństwie liczy się tylko to, czy ktoś właśnie jedną z takich szkół teologicznych lub coś podobnego uczęszczał, chodzi do niej auf dem Gott heute jemanden nutzen möchte. Aber nie jest taka droga na w jaki sposób Bóg chce kogoś używać. Ja no ich nicht, dass Gott nicht jemanden benutzen kann, der auch früher eine solche Schule einmal besucht hat. Jednak nie wykluczam tego, że Bóg takiej osoby nie może użyć, takiej osoby, która do takiej szkoły, taką szkołę ukończyła. In diese Tagen ist mindestens dreimal der Bruder der Name des Bruder Kelly gefallen. W dzisiejszym, dzisiaj padło przynajmniej trzykrotnie nazwisko brata Kelly'ego. I to samo brat Darby. To byli z wykształcenia Theolodzy. Czyli zugegeben, vor ihrer Bekehrung. I musimy dodać, przed ich nawróceniem. Ale Gott hat das, was sie dort gelernt haben, durchaus benutzt. I Bóg to, czego oni się w tych szkołach nauczyli, Bóg to wykorzystał. Wie Paulus. Tak jak upadła. Nun no dürfen wir nicht meinen, weil Gott solche einmal benutzt hat, deshalb wäre das unser Weg. Ale nie myślmy tak, ponieważ Bóg takich dwóch akurat użył, to też to będzie naszą drogą. Abgesehen davon, dass man heute in der Theologie alles lernt, nur nicht Gottesfurcht und den Gehorsam Gott gegenüber. Poza tym, tak w nawiasie. Dzisiejszej teologii uczy się wszystkiego, a, ale tylko nie bojaźni Bożej i Bożej Drogi. wird, nämlich, es nur in dem Herrn heil gibt, wird abgelehnt. I to, co mamy w Wierszu 12, że tylko w Panu Jezusie jest zbawienie, jest to co do zasady odrzucane przez teologów. Deshalb kann Gläubige nur ausdrücklich warnen davor. Dlatego wierzących możemy dobitnie tylko i wyłącznie przestrzegać przed tym. Zum meinen auf einem solchen Weg könnte man geistliche Einsicht bekommen. Aby nie myśleli tak, że w ten sposób będziemy w stanie zdobyć tą roztropność dubową. Nie, tu jest możliwe tylko przeciwne ta, przeciwna rzecz Gott nimmt die seinen in ganz anderer Weise in seine Schule. Bóg bierze czy przyjmuje swoich w inny sposób do swojej szkoły. Ja er möchte, dass wir Gottes Wort unter Gebet lesen, Bóg chce, abyśmy słowo Boże czytali z modlitwą, ze świętym zusammenkünften lernen, abyśmy uczyli się na zajściach, na zgromadzeniach. Das wir von dem gaben, die der Herr in früherer und auch in heutiger Zeit seiner Versammlung geschenkt hat. Aber też z tych darów, które Bóg darował, czy wcześniej, czy teraz zgromadzeniu. Abyśmy przyjmowali wszystko to, co nas prowadzi do Pana Jezusa. To jest ta droga, na której możemy się uczyć i przyjmować Pana Jezusa do naszego serca. Es gibt interessanterweise im Alten Testament zwei Propheten, die eine Schule hatten. Co też ciekawe, w Starym Testamencie jest dwóch proroków, którzy skończyli szkoły. Samuel i Elizeusz. Którzy skończyli szkołę. Którzy, którzy mieli szkoły, którzy mieli jakby swoje szkoły. Ale co też ciekawe, nie znajdujemy ani jednego proroka w Słowie Bożym, który by pochodził z tej szkoły. Wir bei dem Herrn, uczymy się u Pana, wir lernen, indem wir Wort uczymy się przez to, że przyjmujemy e, Słowo Boże i in unserem eigenen Leben i uczymy się przez to, że te rzeczy urzeczywistniamy w naszym życiu. To jest właśnie ta biblijna szkoła. Las uns eine in Chciałem przyjrzeć się takim. takim Szczególnej myśli drobiazgowej, może w tekście oryginalnym. pięk Jakąś piękność w tym tekście, tak? Und zwar in dem wort Jesus. w słowie Jezus. Mianowicie w słowie Jezus. Jezus bedeutet? Jezus oznacza? Der Herr ist Pan jest ratunkiem. In der deutschen Erlafelder Bibel steht in Matthäus 1 vers 21 eine Anmerkung dazu. Matthäus 1:21 ist in der deutschen Bibel do tego Pan Jihufa ist heil. Jachwe jest zbawieniem. Und das ist genau was dieses Kapitel durchzieht. Wie teuer weiß denn so wie się przez cały ten rozdział Die Heilung des gelähmten in Kapitel 3 Vers 6 passiert in dem Namen Jesu. To uzdrowienie tego człowieka to w trzecim rozdziale szóstym wierszu dzieje się właśnie w imieniu Jezusa. Also dem Herrn Israel, heil, wernst dem Panu Izraela, aber auch Christus, ale Panu Chrystusie, der Mesias, tego Mesjasza, die tego namaszczonego. Aber auch der Was über dem Kreuz stammt, was Pilatus geschrieben hatte. Co było napisane na tym krzyżu, co sporządził Piłat. Nach Johannes sogar eine Überschrift, ein Titel des Herrn Jesus von Nazareth. to było nawet takim tytułem Jezus Chrystus Król Nazareński, Czy Król Żydowski, ale tam jest napisane und überall wo in kapitel 4 erretten oder heilen steht in hebrajskim kwartnym rozdziale gdzie jest użyte słowo zbawić albo ratować czy zbawienie i gerade dieser Ausdruck gemeint Dokładnie, dokładnie chodzi o ten wyraz und das ist genau gekoppelt mit dem namen jesu gibt auch wasne jetzt jakby powiązane powiązane z tym imieniem jezusa also nicht mit dem herrn jesus sondern z Panem Jezusem, dass er, der, er für uns ist. Jest, jest tym, czym, kim nas, sondern mit dem Namen Jesu Christi. Könnt ihr euch vorstellen, wie sich die Sakoe gefühlt haben? Czy potraficie sobie wyobrazić, jak to czuli się w serce Wenn sie haben sagen müssen, das ist durch den Namen Jehova ist Rettung, der Messias że oni musieli powiedzieć, że to stało się przez Tego, który Jachwę jest zbawieniem ten, tym Chrystusem czy Mesjaszem. In 17 sagen Sie auch nur in diesem Namen. Oni też dlatego w wierszu 17 tylko mówią w tym imieniu. Sie schaffen nicht mehr den Ausdruck Jesus dahinter zu setzen. Nie są w stanie, czyli potrafią dodać tego imienia Jezus. Geschweige den Christus. Aussprechen mir dodać Chrystus. Nur in Vers 18 sagt der heilige Geist in dem Namen Jesu. Tylko w wierszu 18 Duch Święty dodaje w, w imieniu Jezusa. Das Heil ist in Jesus. Zbawienie jest w Jezusie. Der für uns der Herr sein darf który dla nas może być Panem. ganz gerne 12 zurückkommen. Chciałbym jeszcze powrócić do wiersza 12. Nie ma w nikim innym zbawienia. W tym kontekście chciałbym coś przeczytać z Listu Jakuba. Jakobus 1, Vers 1. Jakuba 1, 1. Jakobus, Knecht Gottes und des Herrn, Jesus Christus. Stęp, die der sind Jakub sługa Boga i Pana Jezusa Chrystusa, pozdrawia dwanaście pokoleń, które żyją w rozproszeniu. <coughs> Jakub pisze do tych dwanaście pokoleń, braciara pokoleń. Izraela, z którym się To znaczy do Izraela, z którym się zajmujemy. Dla nich to było konieczną no, sprawą, że nie tylko wierzyli w Boga, ale że także uwierzyli w Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, tego zlekceważonego naz Nazarejczyka. Gdy ci odbiorcy tego listu Jakuba czytali tu najpierw o Bogu, to powiedzieli sobie, „Możno, jest ok. Ale Jakub mówi, musicie tak samo wierzyć w Pana Jezusa Chrystusa. I tak jest po dzień dzisiejszy. Nikt nie otrzymuje zbawienia, jeżeli odrzuca Pana Jezusa. I lese 1. Jana 3. rozdziału, wiersza 23. Da heißt es: Jeder, der den Sohn leugnet, hat auch den Vater nicht. Tam czytamy: Każdy, kto podaje wątpliwość syna, nie ma i ojca. Wer den Sohn bekennt, hat auch den Vater. Kto wyznaje syna, ma i ojca. etwas von Jesus Christus gehört hat, Und ihn bewusst ablehnt, kann er nicht werden. Jeżeli ktoś usłyszał o Jezusie Chrystusie o tym Synu i go świadomie odrzuca nie może być zbawiony. Hmm. ganz besonders sein Sohn in dem er diesen hmm. Vers 12 hier hat schreiben lassen. Es ist in sein. I Bóg e, czci, albo wyższa swojego Syna właśnie przez to, że dał napisać ten wiersz 12 z naszego rozdziału, że nie ma w nikim innym zbawienia. Widzieliśmy już, że ci ludzie byli bardzo nieszczerzy. Ich nie interesowała ta nowina. Oni byli inteligentni. Aber sie waren wie der Efeser Briefef, sagt per Finzelt am Verstand. Ale tak jak mówili sopheian z... zacimnieni nayśle. Die Schlussfolge: zu Ihrem persönlichen Heil what sie ziehen, To konsekwencję czy wniosek w kierunku własnego zbawienia nie chcieli wynioskować. Sie sprechen von einem offenkundigen Zeichen und ignorieren es. Mówią tutaj o jawnym znaku, a jednak go ignorują. Tak i oni ignorowali znaki, które wykonywał Pan Jezus. I my również ignorowaliśmy to, co czynił Pan Jezus aż do momentu, w którym łaska Boża dokonała cudów w naszych sercach. Nie chcemy w naszych sercach postawić się nad tymi ludźmi, ale chlubić się z łaski, która doprowadziła nas do pokuty. Przed przerwą powiedzieliśmy, że ten uzdrowiony był z nimi. Der Pause gesagt, dass der mit ihnen war. Ale słowo Boże jest tutaj w tym przypadku bardzo precyzyjne i mówi, że nie tylko był, ale on tam stał. Ale das Wort Gottes ist wie immer sehr genau und sagt hier, dass er nicht nur bei ihnen war, dass er auch dort stand. Przecież gdyby tutaj było napisane, że On był z nimi, to również byłaby prawda. Ale przez to, że właśnie tu jest napisane w wierszu 14 stał oraz w wierszu 10 również stoi, jest pokazany na, na sposób działania Boga. Ale że wir Explizit in Vers 14 und Vers 10 lesen, dass er bei ihnen stand, sehen wir in gewisser Weise das Handeln Gottes. Przecież on nie został uzdrowiony po to, żeby znowu siedzieć. Er wurde doch nicht deswegen von seiner Lähmung gehalten, um jetzt herumzusitzen. Właśnie dlatego oni nie mogli nic przeciwko temu odpowiedzieć, bo on stał. Grade deswegen konnten diese obersten nichts mehr einwenden, weil sie sahen eindeutig, dass er stand. Gdyby nawet on był uzdrowiony i siedział w ich obecności, to ktoś mógł mieć wątpliwości. Wenn er nämlich vermeintlich geheilt worden wäre, aber jetzt saß, dann hätte jemand ee, Zweifel haben können. I nie jest to sposób działania Boga, żeby rzeczy zostawiać w połowie drogi lub zostawiać niejasne Es ist also einfach nicht eine Weise Gottes, die Dinge auf halbem Weg liegen zu lassen oder unklar für die Menschen darzustellen. Izajasza, rozdział: grzechy czerwone jak szkarłat, jak śnieg będą białe, czyli z jednego bieguna przenosi na Zum Beispiel Jesaja 1: Die Sünden, die rot waren wie um, Schalach, werden jetzt weiß wie Schnee. Also von einem sozusagen zum anderen das komplette gegenteil psalm 102 więźniów skazanych na śmierć nie jest napisano że tylko złagodził ich wyrok ale wypuścił na wolność psalm 102 lesen wir dass die gefangenen die zum tod verurteilt sind hier lesen wir nicht dass ihre anklage gemindert wurde sondern dass sie freigelassen worden sind jeszcze jedna myśl. Jeżeli byłby tam ktoś w tym gronie, który by tego człowieka wcześniej w ogóle nie widział czy nie znał, i w tym momencie pierwszy raz by go zobaczył stojącego tam, und ihn jetzt zum ersten Mal direkt gesehen hätte, nie musiałby nic wiedzieć o jego przyszłości. Wszystko zostało zakryte. Dann hätte er überhaupt nichts von seiner Vergangenheit kennengelernt. Alles wurde nämlich von Gott sozusagen zugedeckt. Widział zdrowego człowieka. Er sah direkt diesen gehalten Mann. Troszkę przypomina mi to działanie wobec Mephibosheta. Mich erinnert das ein bisschen an das wirken gegenüber Mephiboshet, który był kulawy der auch einmal lahm war an beiden füßen, ale kiedy zasiadał przy stole króla, Aber als er dann an dem Tisch des Königs aß, siedział czy leżał obojętnie przy tym stole. Er saß oder lag macht, spielt keine Rolle. I ktoś go zobaczył, nie miał w ogóle pojęcia, że on jest kulawy on nie mógł tego rozróżnić. Aber in dort an Tisch sah, so sagen, ob er war oder nicht. Man es in nicht Czyli z jednej strony Bóg doprowadza rzeczy do końca? Also das, was ich einfach mitgeben wollte, ist, dass Gott einerseits die Dinge wirklich zu einem Ende bringt, aber auch klar und deutlich offenbart. Und nichts unklar lässt. Ich Chciałbym jeszcze raz nawiązać do słów Manuela. kiedy rozpocząłem moją pracę podróżowania i odwiedzania zgromadzeń, wurde Ciągle zadawano mi pytanie, ile mam lat i jaki wykonuję zawód. Antwort Widzę? Bez y, powściągliwości y, odpowiadałem na pytanie. Ale jeśli ktoś z takim pytaniem łączy pewne wartościowanie danej osoby, To czyni nic innego, jak to, co czynili tu ci przełożeni. Ich möchte auf Matthäus 25 zu sprechen kommen. Chciałbym zwrócić uwagę na Mateusza 25 rozdział. tam Pan do osób, które posiadały całkiem naturalne, wrodzone jakby, zdolności. Włożył w nich dodatkowo duchowy dar, sodass die natürlichen Fähigkeiten CO genutzt werden konnten, Także, także w połączeniu mogli używać jakby wrodzone umiejętności, ale dla wykonywania teraz danego Bożego daru. Ale jeśli ktoś z nas twierdzi, że za pomocą szkoły teologicznej lub innego wykształcenia Jesteś w stanie osiągnąć, wypracować sobie dary duchowe, to jest to zupełnie na droga. I sagres nicz ganz ohne historischen Hintergrund. Nie mówię tego tak po prostu z powietrza wzięte. Ich weiß von einigen Personen, bo wiem o jednej osobie, że się um einen missionarischen Dienst tun zu können, sich anmelden wollte in gewissen Bibelschulen które e, chcąc wykonywać e, jakieś zadanie misyjne na przykład celowo zapisywali się do szkół e, teologicznych biblijnych in, in für lub szkół takich misyjnych wykształcających przygotowujących ich do pracy to że ktoś musi się nauczyć pewne praktyczne umiejętności dla wykonywania takiej pracy jest e, niezaprzeczone ale nicht eine geistliche ausrichtung dafür eingerichteten nie otrzymujemy duchowe wykształcenie za pomocą takich instytucji übrigens werden dann auch diese brüder oder schwester nicht nicht ausgesandt von örtlichen gemeinden Poza tym, Słowo Boże wyraźnie nas uczy, że sługa nie wysyłany jest przez zbór so, he he did, uh. tylko i wyłącznie przez Pana, który wysyła. There, uh, Słowo, in Słowo Boże wyraźnie to uh, y mówi. Der <coughs> Duch Boże wyraźnie mówi w dziejach. Um, no, wydzielcie mi Pawła i Barnabasza do służby, do której ja ich posyłam. I Przypominam sobie teraz Mojżesza, który otrzymał bardzo potężne zadanie na tym dworze Faraona. I wykształcenie na dworze Faraona. Można było przypuszczać, o to będzie przyszły Faraon. 40 lat tam przebywał. Ale Bóg miał inne drogi. Aby móc wyprowadzić lud Boży z Egiptu, musiał dodatkowo spędzić kolejnych 40 lat na pustyni. Albo na przykład Dawid, jaki mąż mocnych, potężnych słów, i czytając psalmy. To jednak wcześniej um, pracował jako pasterz, pasąc trzody, aby później stać się królem Izraela. I dlatego jest to ciekawe, że ci uczniowie tutaj w naszym rozdziale doświadczyli dokładnie tego samego co Sam Pan. Ja czy już Jan 15, 15, 7, Ja 7, 15 wiersz? Dziwili się Żydzi, mówiąc, skąd on zna pismo, skoro się nie uczył. Myślę, że nikt yy, nie ma nic przeciwko wysokiemu. Poziomu inteligencji, ale jeśli ta inteligencja zastępuje poziom duchowy w człowieku albo wierzącym, wtedy takie narzędzie staje się zupełnie bezużyteczne dla Pana. Musimy dankbar sein za kluge Możemy być bardzo wdzięczni, że Pan dał też bardzo mądrych braci. Ale nie są to ludzkie miary, które działają lub decydują w danej sprawie. Jeśli przypominam sobie czas historyczny braci. Bruder Franz to był pewien brat, Franz Graup, który był piekarzem prostym. Ale jak nikt inny miał tak głęboką znajomość języka greckiego. Mógłbym przy przystosować jeszcze kilka innych przykładów, ale daruję sobie to. Ale po prostu że ale chciałbym to po prostu tylko podkreślić, żebyśmy nie stosowali takich słabych ludzkich narzędzi um, dla, w, w, w, w miejsce wykształcenia w Szkole Bożej. Jeszcze jedna myśl co do wiersza 17. 17. Ci obersten verbieten ihnen nicht mehr in dem Namen des Herrn Jesus zu reden. Ci przełożeni zabronili im teraz już nie przemawiać w imię Jezusa. Uległem się dieses Verbot aussprechen, ten Zakas, handelt wohlgemäß die geistliche Führerschaft in Israel i to czyni właśnie można powiedzieć duchowość duchowni ci duchowni Izraela. Direkt das to czyniąc to, działają bezpośrednio przeciwko nakazowi Pana. Ponieważ on w pierwszym rozdziale dziejów w ósmym wierszu wyraźnie podkreślił, będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samary i aż po krańce ziemi. Ta sytuacja pokazuje nam, jak religijny fanatyzm bezpośrednio stawia opór duchowej, prawdziwemu duchowemu działaniu Bożego, Bożemu. Il vers, chcę tylko coś powiedzieć, vers 17 und vers 18. Kilka myśli do versja 17 i 18. Dort wird zweimal von dem Namen gesprochen. Tu jest dwukrotnie mowa o imieniu. Erstens, sie sollten in diesem Namen nicht mehr zu irgendeinem Menschen reden. Po pierwsze, aby w tym imieniu więcej do nikogo z ludzi nie mówili. Und zweitens, sie sollten sich in den Namen Jesu weder äußern, noch sollten sie in seinem Namen lehren nakazali im, aby w ogóle nie mówili ani nie nauczali w imieniu Jezusa. Wir haben vorhin gehört, in dem Namen Jesu kann bedeuten erstens in seiner Kraft. wcześniej, że w imieniu Jezusa to może oznaczać w jego mocy oder auch aufgrund seines Namens. Albo też na podstawie jego imienia. Das zweite ist hier die Bedeutung i ta druga to drugie jest tutaj to, tym znaczeniem. Sie konnten ihnen eigentlich nicht verbieten in der Kraft Jesu zu reden, oni nie mogli im za by mówili w mocy. Aber sie wollten ihnen verbieten, sich aufgrund des Namens Jesu noch weiter zu äußern. Ale oni chcieli im zabronić by na podstawie tego imienia się wypowiadali czy wyrażali. Sie sollten nichts mehr über Jesus sagen. A więc yy, krótko mówiąc, ch nie chcieliby nic więcej o Jezusie nie mówili. Er sollte nicht mehr die Grundlage ihrer predigt sein On nie miał być już więcej tym podłożem ich poselstwa. Er sollte nicht mehr die Grundlage ihres persönlichen Zeugnisses sein. On nie miał być podłożem ich osobistego świadectwa In den Versen 10 und 12 haben wir den Namen des Herrn Jesus aufgefunden. W pierwsach 10:12 też to imię mogliśmy znaleźć w dwunastym 12 wyłączność Ausschließlichkeit des Heils in der Person Jesus. zbawienia tylko w tym imieniu. Und in er dziesiątym kim to imię czy, czym to imię jest i co pan uczynił? Er ist Vers 10 Jesus Christus der on jest Jezus Chrystus Nazarene na Zarain na Lorenckim Und was geschehen ist, er wurde gekreuzigt und ist auferweckt. został ukrzyżowany i wzbudzony. Lim, das ist das Fundament der christlichen Botschaft. Um Giovani, to jest fundament chrześcijańskiego ocyelstwa. Die Person des Herrn Jesus und sein Werk. Osoba Pana Jezusa i jego dzieło. Und wenn die Jünger darüber nicht mehr reden durften, brauchten sie überhaupt nicht mehr zu reden jeśli uczniowie nie mieliby już więcej mówić w tym imieniu, to nie miałoby jakiegokolwiek sensu, by cokolwiek mówili. I jak, jeśli to teraz przeniesiemy na nasze czasy, Was cóż jest tą, y, tym zgorszeniem chrześcijańskiego poselstwa? Nie, jeśli mówimy o Bogu, o miłym Bogu, nie, jeśli będziemy mówili o tych socjalnych czynach Pana Jezusa. Nie, jeśli będziemy mówili o miłości braterskiej. I nawet możemy mówić o chrześcijańskich wartościach, to dosyć daleko będzie akceptowane. Ale, jeśli będziemy seine Zeugen Apostelgeschichte 1 Vers 18 Vers, den wir zitiert haben. Alle, jeśli mamy zostać Jego świadkami, a dzieja w Stowski 18 cocytowaliśmy, dann sprechen wir im Namen Jesu über ihn und über sein Werk. To wtedy mówimy w imieniu Jezusa o Nim i o Jego ziele. Und das ist heute wie damals das Ärgernis schlechthin. I to wtedy, jak i dzisiaj jest tym zgorszeniem. Wenn wir über ihn und über sein Werk sprechen, das polarisiert. Jeśli mówimy o Nim i o Jego dziele, to polaryzuje ludzi. Tego ludzie nie chcą słyszeć. Jeśli będziemy cytowali dwunasty wiersz, tylko w nim jest zbawienie, to wtedy nazywają nas fundamentalistami to wtedy nie ma tej wielkiej tolerancji, która jest zgłoszona. I wtedy jesteśmy w takiej sytuacji, jak ci uczniowie wtedy. Tego poselstwa nie chce się słuchać. Ale to poselstwo jest właśnie fundamentem albo fundamentalne dla Ewangelii. Das Evangelium spricht über diese Person Jesu Christi des Nazareas. Ta Ewangelia mówi o tej osobie, Jezusie w Chrystusie Nazarejskim. Das Evangelium spricht über sein Werk: gestorben, begraben, auferstanden. Ta Ewangelia mówi o jego dziele. Umarł, został pogrzebany i z martwych wstał. Kamalian jeszcze Korintej 15 w 1. Versen nachlesen. Można to przeczytać w 1. Korinthian 15 początkowe wiersze. Diese Botschaft sollte damals verhindert werden i to poselstwo miało być wtedy powstrzymywane. I również dzisiaj chce się to zatrzymać. I dlatego też widzimy, że Piotr i Jan dają teraz bardzo jasną i dobitną odpowiedź. jest, Gegenfrage. Najpierw e, stawiają takie pytanie, jak gdyby m, przeciwne. Obes vor Gott recht ist auf euch mehr zu hören, es ja, obes vor Gott recht ist auf euch mehr zu hören, als auf Gott Urteil ihr. 19. Więc czy słuch na to rzecz w obliczu Boga raczej was słuchać, aniżeli nieżeli Boga sami osądźcie. Sie kommen also nicht sofort mit einer direkten Gegenrede, sondern erst mit dieser. A eigentlich frage, A więc nie zaczynają najpierw już od razu ich jak gdyby punktować, tylko najpierw stawiają to takie e, pytanie. Aber dann sagen sie doch sehr deutlich im Vers 20. Ale potem dobitnie i pow mówią to te słowa wierszu 20. Es ist uns unmöglich von dem, was wir gesehen und gehört haben, nicht zu reden. My bowiem nie możemy, albo dla nas jest niemożliwym, aby nie mówić o tym, co widzieliśmy i słyszeliśmy. Oni byli tak przekonani o tym, co wzięli, czy co czego się nauczyli, co widzieli, was sie gesehen und gehört hatten, co oni widzieli i co słyszeli, dass sie davon nicht schweigen konnten, że nie potrafili o tym milczeć. Sie mussten davon. Reden. Oni musieli o tym mówić. Sie waren überzeugt von ihrem Heiland, Sie waren überzeugt von ihrer Botschaft, oni byli przekonani o swoim Zbawicielu i o tym poselstwie i dlatego nie potrafili zaprzestać tego świadectwa o Nim. I dlatego oni mówią, dla nas jest to niemożliwe, by przestać. I teraz, jeśli my sobie postawimy to pytanie, co jest dla nas możliwe albo niemożliwe? Czy tak szczerze odpowiadając na te pytanie, nie musimy przyznać, nie, może, nie powinniśmy przyznać, istnieć manchmal eher möglich zu schweigen als zu reden, że nam jest łatwiej milczeć niż mówić. By być takimi świadkami jak ci uczniowie wtedy, to jesteśmy daleko, daleko, daleko od nich. Ich möchte das jedenfalls von sagen. W każdym razie ja to muszę o sobie powiedzieć. I chciejmy pokrzepiać i posilać się tym przykładem tym, tych dwóch uczniów. Bo wiemy, że oni nie tylko to mówili, ale i czynili. Zakończymy rozważanie. Dziękuję.